Dzień dobry Państwu. W tym krótkim nagraniu zatytułowanym Rozgrzewka duchowa. Kilka wskazówek dla zahartowania ducha zaprezentuję kilka szybkich sposobów na wzmocnienie woli. W poprzednim nagraniu sprzed dwóch dni skoncentrowałem się na mitach, którym bardzo często ulegają adepci rozwoju osobistego. Teraz Przedstawiam materiał dla tych wszystkich, którzy myślą o rozpoczęciu pracy nad sobą, ale wciąż się wahają, bo mają w sobie za mało hartu ducha, by podjąć tę walkę. Oto kilka praktycznych wskazówek i ćwiczeń, które pomogą podjąć właściwe decyzje i rozruszać ducha oraz wolę. Pierwsza sprawa. Zacznij tu i teraz. Nie czekaj na lepszą, sposobną chwilę. Nie przekładaj decyzji o rozpoczęciu pracy nad sobą. Teraz jest najlepszy czas, aby wyruszyć w duchową przygodę, która polega na codziennym pokonywaniu własnych słabości i uwznioślaniu własnego ducha. Nie ma większej satysfakcji, jak wydawanie skutecznych rozkazów sobie samemu. Mówisz, pisz, i zostajesz wysłuchany. Mówisz, ucz się i o dziwo nie słyszysz sprzeciwu. Mówisz, zrób porządek na biurku i nikt ci nie pyskuje. Nie musisz nikogo prosić, bo sam potrafisz już osiągać cele życiowe. Niezależnie od tego, czy są to cele duchowe czy materialne. Zrób to, zwyciężyj. Na początku, gdy wola jest słaba, Musi zrobić coś, co cię wzmocni. Podejmij jakiś niewielki wysiłek, ale zwycięski. Wysiłek mobilizujący, dający otuchę, mnożący zapał. Niech to wszystko, co dekstrukcyjne w tobie straci animusz. Niech te słowa znowu się nie uda, które pod powierzchnią twoich myśli tkwią, niczym kłująca igła, stracą swoją kującą moc. Słowem, dokonaj jakiegokolwiek małego zwycięstwa. Zaplanuj cokolwiek, co uda się od początku do końca. Dzięki temu wzmocnisz wolę i własną motywację. Gdy już to zrobisz, wtedy zaatakuj słabość. Gdy już uda ci się zrobić coś pozytywnego, zrób następny krok. Podejmij walkę z wadą. Jeśli już możesz zwyciężyć w małym dobrym nazwijmy to tak, to teraz zaatakuj to, co złe w tobie. Ale ostrożnie, bez szaleństw. Podejmij realne działania. Wypal mniej papierosów, mniej jedz. Jeśli obżarstwo jest twoją słabością, nie czasu poświęcenie na oglądanie telewizji i ślęczenie przed komputerem. Pamiętaj, tu jeszcze nie chodzi o właściwą walkę z wadą. Na razie wysyłasz mały podjazd. Pokaż, że się jej nie boisz, że masz odwagę sprzeciwu. Dzięki temu wzmocnisz uczucia bojowe, które są niezbędne w podstawowej walce z wadami. Bądź skuteczny. Bardzo ważne, powtarzam to jeszcze raz, jeśli wybierzesz postanowienie, którego nie dasz rady dotrzymać, tylko się osłabisz. Postanowienia niedotrzymywane wpływają szczególnie destrukcyjnie na pracę nad charakterem. W ćwiczeniach wstępnych jak i w opracowywaniu już długofalowej strategii samowychowawczej, należy tak wyznaczać cele, by zawsze je realnie osiągać. Dlatego, tak jak już wspomniałem, na początek nie mogą to być cele zbyt trudne. Następny etap to panowanie nad myślami. Teraz trochę podniesiemy poprzeczkę. Zakładam, że po skutecznym wykonaniu wcześniejszych ćwiczeń wola jest już wzmocniona na tyle, że może podjąć wysiłek opanowania podstawowych odruchów myślowych. Ta psychiczna słabość szczeg szczególnie jest widoczna u dzieci. Po obejrzeniu filmu o strażakach chcą być strażakami. Po obejrzeniu filmu o wojnie chcą być żołnierzami. Dorośli nie reagują aż tak emocjonalnie ale i u nich można spotkać się z takimi zachowaniami. Na przykład pod wpływem reklam czy konkretnych produktów ulegają pokusie ich kupienia. Opanowanie odruchów myślowych można ćwiczyć poprzez zaplanowanie sobie dnia tak, by dialogować ze sobą tylko na określone tematy. Cały dzień przecież prowadzimy rozmowy ze sobą. Często na tematy tworzące te się spontanicznie, nieuporządkowane, które kształtują stany emocjonalne i pobudzają do określonych działań. Zapanowanie nad procesami myślowymi będzie niesłychanie pomocne w dalszej pracy nad charakterem. Pomoże nam regulować uczucia i odpowiednio się nimi motywować. Kolejna sprawa to hartowanie ciała. Współczesny człowiek przez swój siedzący tryb życia jest często zgnuśniały i rozleniwiony. Przychodzi z pracy, siada przed telewizorem lub komputerem i tak mu mija czas. Rzecz w tym, żeby rozruszać się, nabrać pewnej tężyzny fizycznej, poczuć się zdrowi. Organizm ma wpływ na funkcjonowanie umysłu, woli i uczuć. Jeśli jesteśmy wyspani, zdrowi, Łatwie radzimy sobie z problemami. Również gdy czujemy się silniejsi fizycznie, jesteśmy bardziej zdecydowani do walki. Pokonanie zgnuśnienia fizycznego jest w większości przypadków łatwiejsze od pokonania określonej słabości psychicznej czy moralnej. Zmuszenie się do regularnych ćwiczeń, np. przez zapisanie do klubu, sprawia, że pokonujemy opór woli i wzmacniamy się. Można też postanowić, że będziemy wcześniej wstawali, wprowadzimy gimnastykę poranną i tym podobne. To tylko przykłady. Chodzi o to, by ogólnie wzmocnić wolę. Pamiętając równocześnie o związku między sferą duchową i fizyczną. Zachartowanie organizmu w wysiłku pomoże mu później wygrywać modlitwa i praca I jeszcze o pewnym elemencie, który jest dla mnie oczywisty dlatego umieszczam go jako jedynie przypomnienie własna praca i podporządkowanie się powyższym wskazówkom nie wystarczy do osiągnięcia sukcesów pracy nad sobą wcześniej trzeba zacząć się modlić pójść do spowiedzi nie polegać tylko na sobie ale współpracować z łaską Bożą, polecać swoją pracę duchową Panu Bogu. Bez tego nie można się spodziewać jakichkolwiek efektów. Tyle wstępnych informacji. Zgodnie z tytułem to ma być rozgrzewka duchowa. Już wkrótce, w najbliższy poniedziałek, przedstawię kompletny materiał w formie imbuka, e który poprowadzi Państwa, krok po kroku do głębokiej przemiany. Przez kilka dni będzie go można nabyć w promocyjnej cenie dla prenumeratorów mojego biuletynu. Pamiętaj, kupując e-booka pomagasz sobie, a przy okazji wspierasz rozwój edukacji klasycznej. Jeśli nie jesteś zapisany, zapisana na mojej liście, zapisz się tutaj, a będziesz miał, miała pewność że kolejne materiały dotrą do Ciebie. Jeśli uważasz, że ten tekst może komuś pomóc, prześlij go swoim znajomym. Dziękuję za uwagę.